Agaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 Odcinek 22 Ciąg dalszy, części 10 Zręczny i szybki dezerter biegł z nadzwyczajną lekkością po śniegu. Czasem stanął i wsłuchiwał się w głosy leśne, któremu. Powiadały o kierunku obławy i według tego zwracał się w tę lub w inną stronę. Stanął znowu i słucha. Z tyłu, z przodu i z boku huczy obława. Nie namyślając się długo skierował ku wsi na drogę, która wychodzi z lasu, skręca się i idzie brzegiem boru. Wyskoczył na drogę i pobiegł prosto ku wsi, zostawiwszy za sobą prawie całą obławę. Mroczyło się już i obława bez skutku wróciłaby do wsi, gdyby nie żandarmi, którzy spóźniwszy się dopiero co z miasteczka przybyli i jechali za obławą właśnie tąż samą drogą, którą biegł dezerter. Słońce krwawo zachodziło. W jego blasku dezerter na kilkaset kroków przed sobą ujrzał błyszczące szable, uzbrojenie żandarmów. Zmęczony i zestraszony zawrócił znowu do boru. Lecz na nieszczęście bur w tem miejscu był rzadki, a żandarmi zobaczywszy biegnącego człowieka galopem puścili się w pogoń. Gonią. Już są blisko, bliżej. Dezerter ucieka, ale w końcu, widząc niemożność ratowania się, stanął pod ogromną sosną Oparł się plecami I dysząc Całymi piersiami Przygotował strzelbę do wystrzału Nóż do pchnięcia Żandarmi nadjechali Wymierzyli pistolety Krzycząc Złóż broń, bo palniemy Właśnie w tej chwili deserter pociągnął Za kurek swojej pojedynki Strzał trafił konia Zbroczone zwierzę upadło, a z niem i żandarm. Tymczasem deserter nabijał pojedynkę, lecz wystrzał pistoletowy drugiego żandarma ugodził go w prawą rękę. Strzelba z rąk jego wypadła. Tak został pozbawiony głównego środka obrony. Z ręki krew obficie płynęła. A biedny ten człowiek dziko spoglądał na podchodzących ku niemu żandarmów, ściskając nóż w lewej ręce. Obaj żandarmi uderzyli na niego. Dezerter schylił się, pędem podbiegł ku nim, schwytał jednego za pas i nóż mu w brzuchu zostawił. Drugi żandarm Ciął go z konia pałaszem i rozpłatał mu wierzch głowy. Krew trysnęła strumieniem i zalała mu oczy. Lecz rozwścieklony nowym napadem deserter jednym susem rzucił się na oślep pod konia i ściągnął zeń żandarma. Schwycił za gardło i dusił z całej siły. Stracił jednak z upływem krwi moc i energią w rękach, z których Jedna była ranioną i żandarm zdołał wywinąć się z okrwawionych rąk zbiega. Ciął go drugi raz pałaszem i powalił na ziemię. Obława słyszała wystrzały i nawróciła w te strony. Żandarm tymczasem pochykiwał, rozpalił ogień, który oświecił scenę walki. Koń i jego towarzysz leżeli na ziemi zabici. Śnieg zdeptany i skrwawiony, dezerter zaś wyciągnięty na śniegu z zamarzłą krwią na twarzy i rękach, dyszał słabo, jakby już konał. Nadeszła obława i zabrała trupa i poranionego dezertera. Zagrodowiec został z ran wyleczonym i oddanym pod sąd. Wyrok za zabicie żandarma i trzecią dezercją skazywał go na dwadzieścia lat ciężkich robót w aresztanckich rotach kijowskiej fortecy i na cztery tysiące pałek. Ceremonię egzekucji poprzednio opisałem. Dodam więc tylko, że z pleców i piersi zdjęte biciem ciało wisiało postrzępione, porwane i podarte jak gałgany, na sukni żebraka. Rzecz dziwna. Jak przeniósł tę okropną karę jak przyszedł do zdrowia. Kawałki ciała pozrastały się, serce jeszcze bardziej stwardniało, odwaga zaś na rozpaczliwe wysilenia wzmogła się w nim. Zapamiętały nienawiścią, rozjuszony niewolą, poszedł w ciężkich kajdanach do Kijowa. Pragnienie swobody, prawa, podstawy do życia nie opuściło go. Owszem, wzmagało się, im więcej go ścieśniano. Gdyby mu dano podstawę i wolę do życia, byłby został spokojnym i poczciwym mieszkańcem. Został zbrodniarzem, ale w obronie własnej, Wypowiedział wojnę społeczeństwu Bo to społeczeństwo Odebrało mu Dom Skibę ojcowską Rodzinne swobody I gniotło go niewolą W trudnej doli roiło mu się Szczęście po głowie Chciał szczerze spokojnego I gospodarskiego życia I choć nie czuły, Modlił się jednak po nocach prosząc Boga o ratunek, o trochę szczęścia i zmiłowania, że się złemu nie oprze, a drżał i czuł do siebie od razu na myśl skalania się zbrodnią, bo tam, gdzieś w kącie tej nieszczęśliwej duszy zostało kawałek ojcowskiego sumienia. W głowie wyobrażenie poczciwego żywota a w sercu miłość rodziny i odraza do niewoli. Biedny człowiek, żal mi go było, wina nie z niego pochodziła, lecz z instytucji, którego zupełnie zużyć chciała, a w zamian nie zostawić żadnych praw osobistych i zabezpieczenia materialnego szczęścia. W czasie jego pobytu w Kijowie żona z zaziębienia i rozpaczy umarła. Zgon jej był prawdziwie sierocy. Ani męża, ani dzieci obok niej nie było. W ostatnim oddechu i westchnieniu zasyłała do Boga modlitwy o wyprowadzenie męża z trudnej doli i o szczęście dla dzieci. Poczciwa kumoszka pielęgnowała ją w chorobie Aż do ostatniej chwili Pochowali ją obok grobu zmarłego dziecka Od którego pogrzebu zasłabła Chyrlała ustawicznie Bieda zaś i zgryzota Dobiły ją ostatecznie Mąż niedługo pobył w Kijowie Latem w czasie burzliwego dnia Pracował raz na wałach wieczorem Deszcz zaczął lać strumieniami. Aresztanci powracali do koszar, lecz on zdołał się zręcznie ukryć w zakrętach szańcowych. Kajdany na nogach szmatami pookręcał i doczekawszy się ciemnej nocy wymknął się szczęśliwie za fortecę. Na drugi dzień dopiero spostrzegli jego ucieczkę. Wysłali pogoń na wszystkie strony, lecz nie znaleźli śladu i nie dognali go. Teraz był jeszcze przebieglejszym i zręczniejszym. Niewola, która go zamknęła i odebrała mu wszelką nadzieję na przyszłość, dawała mu energię, tak potrzebną w podobnych razach, przesunął się przez wołyń prowadzony rodzinnym przywiązaniem i pokazał się znowu w swoim zaścianku, gdzie oprócz chaty zajętej przez obcych i grobów zmarłych dzieci i żony nikogo już ze swoich nie zastał. Wyśledzony i wypatrzony został powtórnie przez obławę ujęty. Tej zimy tąż samą drogą, którą idę, wieźli go do Kijowa, gdzie go mieli sądzić. Ręce i nogi miał okute, kozak przy nim siedział na saniach, inni zaś kozacy byli na koniach. Mróz był wielki, kozacy z innymi aresztantami weszli do karczmy. Bąk tylko jako trzykroć zbiegły i niebezpieczny aresztant nie został zaprowadzonym do szynku, lecz został z kozakiem na saniach przed progiem karczemnym. — Dzisiaj wielki mróz — odezwał się deserter do kozaka. — Porządnie zmarzłem. — A tobie ciepło? — Gdzie tam? — odpowiedział kozak. — Zimne dreszcze mnie przechodzą. Niezawodnie album się przeziębił, Albo ciało odmroże. Wiesz co, towarzyszu? Dobrze by było choć wódkę się zagrz... wódką się zagrzać. Oto masz pieniądze na kwaterkę. Wypij sam i mnie choć kieliszek dla zimna podaj. Kozak zszedł z sani, nie wszedł jednak do karczmy, lecz z progu o trzy kroki od sani krzyknął, żeby wódkę podali. Właśnie w tej chwili Dezerter wstrząsnął kajdanami, huknął, schwycił rękami okutemi zalejce i konie poleciały jak strzała. Wszyscy kozacy wybiegli z karczmy, powsiadali na konie i puścili się za zręcznym zbiegiem. Nie doścignęli go. W pobliskim lesie były trzy roztajne drogi, wszystkie wyjeżdżone, śladu więc nie było, którą drogą się puścił. Próżne były gonitwy, nitwy. Na próżno robili obławę w stronach, w których zwykle przebywał. Przepadł bez wieści. Nie mogli nawet dowiedzieć się, co zrobił z kajdanami, z końmi i odzieżą aresztancką. Widać, że musiał się udać w strony, w których go jeszcze nie znają. Ten, który mi opowiadał tę historię, Mówił jeszcze wiele o jego sile, śmiałości, przebiegłości i o różnych innych wypadkach jego życia, które pominąłem, mając na uwadze, że nie pisze powieści, lecz zdaje tylko sprawę z podróży. Odraza w zaściankach do moskiewskiej wojskowej służby jest nadzwyczajną. Śmierć jest pożądajszą i nie tak straszną jak dzień poboru. Unikają go jak mogą, a wzięci giną marnie. W nieszczęściu, w trudnym położeniu zagrodowiec niekoniecznie zważa na poczciwość środków. Używa i korzysta z wszystkiego, co mu się nadarzy i często przywyka przez to do niecnoty. Inni, których dużo spotykałem, zachowują w nieszczęściu wrodzoną godność, powagę i cnotę, ale pierwsi i drudzy odznaczają się silną wolą, bystrością i zręcznością i miłością roli i ojczyzny. Dla Niepoprawnego Radia.pl czytała Katarzyna